Jest 16. tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Węgrzy głosują, są najnowsze dane o frekwencji w wyborach parlamentarnych. Papież składa życzenia chrześcijanom obchodzącym dziś Wielkanoc szczególną modlitwą obejmuje Ukraińców. Fryderyki 2026, Polskie Radio z szansą na dwie statuetki. Rekordowa mobilizacja Węgrów w wyborach parlamentarnych według Narodowego Biura Wyborczego Frekwencja na godzinę 15 wyniosła 66%. Jest to ponad 13 punktów procentowych wyższa niż o tej porze 4 lata temu. Zwolennicy Fidesu popierają rząd Wiktora Orbana za świadczenia rodzinne podnoszenie płac i walkę o pozycję Węgier w Europie. Fidesz jest jedyną partią, która wspiera rodzinę. Podnoszą płacę bardziej niż ktokolwiek w Europie. Chcemy być suwerennym państwem, ale nie jesteśmy przeciwko Unii Europejskiej ani innym krajom. Wyborcy opozycji domagają się wprowadzenia mechanizmów antykorupcyjnych po ewentualnym zwycięstwie TIS-y. Obiecują jawność i rozliczanie polityków, którzy nie powinni stać ponad prawem. Musimy odbudować naszą demokrację i pomyśleć o przyszłości, a nie tylko o tym, co będzie jutro. Głosowanie potrwa do 19, a pierwsze wstępne wyniki zostaną ogłoszone około 20. Wtedy też w radiowej jedynce rozpocznie się audycja specjalna poświęcona wyborom na Węgrzech. Papież złożył życzenia chrześcijanom obchodzącym dziś Wielkanoc, mówił o pokoju i jedności, szczególną modlitwą objął Ukraińców i Libańczyków. Przemawiając z balkonu Bazyliki Watykańskiej, Leon XIV podkreślił, że świat nie może odwracać uwagi od ofiar trwających konfliktów. Żarliwie modlę się za tych, którzy cierpią z powodu wojny, zwłaszcza za naród ukraiński. Niech światło Chrystusa przyniesie ukojenie cierpiącym sercom i umocni nadzieję na pokój. Niech uwaga społeczności międzynarodowej na tragedię tej wojny nigdy nie słabnie. Rosjanie w Wielkanoc ograniczyli ataki na Ukrainę, ale naruszali ogłoszone przez siebie zawieszenie broni. Mniej było uderzeń między innymi za pomocą dalekosiężnych bezzałogowców. O szczegółach z Ukrainy. Paweł Buszko. Rosjanie w nocy ograniczyli ataki dronowe. Z bieżących informacji wynika, że pojedyncze drony widziane były m.in. w obwodzie zaporowskim. Jednocześnie rosyjskie wojsko nie przestrzegało zawieszenia broni na linii frontu. Wczoraj po południu i wieczorem Rosjanie łamali je około 500 razy. Odnotowano ponad 20 szturmów, ale też ostrzały i użycie dronów różnego typu. Rosjanie za pomocą dronów FPV atakowali m.in. Ukraińców ewakuujących rannych żołnierzy. Ukraińskie władze zapowiadały, że będą przestrzegać zawieszenia broni, jednak na Ataki Rosjan będą też odpowiadać w sposób lustrzany. Dziś kościoły prawosławne, których wyznawcy dominują zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji, obchodzą pierwszy dzień Wielkanocy. Kreml obiecał, że w związku ze świętem wstrzyma ogień, ale tylko do końca niedzieli. Z ukraińskiego obwodu zakarpackiego, Paweł Buszko, Polskie Radio. To są aktualności Jedynki. Płyty Polskiego Radia i związani z nim artyści jazzowi z szansami na najważniejsze nagrody polskiej branży muzycznej. Wieczorem gala muzyki jazzowej Fryderyk Festival 2026. W kategorii jazz eksperymentalny współczesna muzyka improwizowana nominowana została płyta Agi Derlak. Neuro Diver Jazz, z kolei Włodzimierz Nahorny, który w ubiegłym roku wspólnie z wokalistką Nulą Stankiewicz nagrał album Bliskość Ciszy, walczy o statuatkę w kategorii kompozytor. Nominację cieszą dyrektora Agencji Muzycznej Polskiego Radia Juliusza Kaczyńskiego. Po pierwsze dlatego, że to są wydawnictwa Polskiego Radia. Po drugie, że to są zupełnie różne albumy. Z jednej strony mamy jazz eksperymentalny, nową muzykę młodej pianistki, chociaż bardzo już ugruntowano je, jeśli chodzi o pozycję rynkową. Z drugiej strony Włodzimierz Horny, postać legendarna, którego do współpracy zaprosiła Nula Stankiewicz i to są piosenki. Początek gali jazzowych Fryderyków o godzinie 20. Orliki krzykliwe wracają w Beskidniskiej. Pierwsze ptaki pojawiły się w okolicach uścia Gorlickiego. Wypatrywało je ponad 30 miłośników ornitologii. O jest, teraz jest, widać jedno. Nad tymi trzema modrzewiami. Prawdopodobnie dwa orliki. Pierwsze orliki, Zdjęcie zrobione? Tak, tak. Pierwsze dzisiaj dla mnie, pierwsze w tym sezonie. Szerokie skrzydła, takie palczaste, jasna głowa charakterystyczna sylwetka. Myślę, że teraz tak jedna czwarta, no może ciut więcej, już przyleciało, a taki szczyt nastąpi teraz poniedziałek, czyli około 15 kwietnia. Reszta wróci. Orliki krzykliwe wracają ze swoich zimowisk. W południowej Afryce mają do pokonania niemal 10 tysięcy kilometrów.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 Informacje sportowe. Sylwia Urban na dziś zaplanowano trzy mecze 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jeden z nich już się zakończył. Krakowia zremisowała z Arką 2 do 2. Teraz Motor Lublin gra z Rakowem Częstochowa i w 59. minucie jest bez bramek. O 17.30 Lech Poznań podejmie GKS Katowice. Japończyk Takamoto Katsuta wygrał rajd Chorwacji czwartą rundę Mistrzostw Świata. Kierowca Toyoty wyprzedził o niespełna 21 sekund swojego kolegę z teamu na samiego Pajariego, a trzecie miejsce ze stratą prawie dwóch minut i 8 sekund zajął nowozelandczyk Hayden Padon z Hyundai'a. Wielkiego pecha miał Belk Thierry Neville również w Hyundai'u, który od wczoraj był liderem rajdu, ale na ostatnim odcinku specjalnym uszkodził zawieszenie i ostatecznie zajął 20 miejsce. Na jedenastej pozycji w klasyfikacji generalnej uplasowała się polska załoga Toyoty GR Yaris Rally 2, Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. W klasie WRC 2 zajęli ósme miejsce, a w Challengerze szóste. Dla Polaków był to dopiero pierwszy rajd w tym sezonie. Liderem Mistrzostw Świata został Katsuta, który o sześć punktów wyprzedza walijczyka Elfina Iwansa, także kierowcę Toyoty. Paweł Zatorski, jeden z najlepszych zawodników świata na pozycji Libero zakończył reprezentacyjną karierę. Siatkarz występujący w Asekoresowim poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych. Z reprezentacją Polski zdobył 18 medali wielkich imprez, w tym srebro na Igrzyskach Olimpijskich w 2024 roku. Dwa razy złoto na Mistrzostwach Świata w 2014 i 2018, a także złoty medal Mistrzostw Europy w 2023 i pierwszy Pierwsze miejsce w Lidze Światowej w 2012 roku. A dziś o 17.30 Resowia zagra swój pierwszy mecz w półfinale Mistrzostw Polski. Na wyjeździe zmierzy się z Wartą Zawiercie. W drugiej parze półfinałowej jutro projekt Warszawa zagra z Bogdanką Łuk Lublin. Rywalizacja będzie trwała do dwóch zwycięstw. Zaś w meczu ekstraklasy piłkarzy ręcznych Wybrzeże Gdańsk przegrało z Orlenem Wisłą Płock 24 do 31. Przed chwilą rozpoczęło się spotkanie Stali Mielec z Industrią Kielce. W tabeli prowadzi Płock 6 punktów przed Industrią i aż 23 przed Wybrzeżem. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Pogoda. Popołudnie pogodne, tylko na zachodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na krańcach zachodnich i w rejonie Sudetów miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach od 9 stopni w Terespolu, 10 w Zakopanem i Suwałkach, do 15 w Łebie i Słupsku. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie w Warszawie, 1006 hektopaskali i spada. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.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 Kto wygra w o premiera? Prorosyjski Viktor Orban czy opozycjonista Peter Modzior? Odpowiedzi w specjalnym programie w radiowej Jedynce. Pierwsze wyniki, analizy ekspertów, relacje naszych korespondentów ze sztabów wyborczych. Zapraszamy dziś po 20. Michał Strzałkowski i Agata Kowalska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Nowy, wspaniały świat. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i zaczynamy program Nowy Wspaniały Świat, proszę Państwa. I dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, dlaczego z uporem maniaka romantyzujemy komunizm. A moimi gośćmi są Dobrochna Kałwa, doktor habilitowana historyczka Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Przeperski, doktor historii, pracownik Instytutu Historii PAN oraz rzecznik pracowy Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. Kładam się. Szanowni Państwo, proste pytanie. Dlaczego romantyzujemy komunizm? Dlaczego nie? Dob to jest dobra odpowiedź. Bo, bo trochę jest tak, że zawsze przeszłość w pewnym momencie staje się przedmiotem nostalgii, takiej właśnie romantyzacji. Jest boom na jakieś dekady, lata 80. Lata Teraz 90. są w modzie. Podobno, widzę. tak. Mm -hmm. Więc ja sama bardzo kochałam lata 30., które oglądałam w filmach międzywojennych. Nie, chociaż w tym samym czasie działy się straszne. Znaczy w tamtym czasie działy się straszne rzeczy, ale te komedie były fantastyczne, więc też to jest jakby normalna rzecz, że się do przeszłości sięga w takiej właśnie A panie Michale, dlaczego romantyzujemy? No myślę, że dlatego, że możemy. Myślę, że dlatego, że PRL niesie nam bogactwo rozmaitego rodzaju kontekstów. Nie jest trudno sformułować taką opinię, że komunizm był niedobrym ustrojem i zasadniczo go odrzucam, a także nie chciałbym w nim żyć, ale to nie oznacza, że przez 45 lat jego obowiązywania w Polsce nic się nie, nie wydarzyło. Ludzie ludzie się poznawali, kochali się. Przypominam sobie na przykład książkę Jerzego Kochanowskiego Rewolucja Międzypaździernikowa, która jest przez Jerzego dedykowana rodzicom, którzy się poznali, mm -hmm. pokochali i pobrali, mm -hmm. o ile dobrze pamiętam, w roku 1957, o którym to jest książka. I to jest tylko jeden z kontekstów. Lata 60., 70., 80., one wszystkie mają swój unikalny smak i można je oczywiście opowiedzieć przez pryzmat represji, co jest robione, ale można też opowiedzieć przez pryzmat... Życia zwykłych ludzi? Życia zwykłych ludzi, którzy sobie radzą z, r, radzą z rozmaitego rodzaju problemami, którzy się urządzają, którzy budują swoje... Małe l... mieszkanko na Mariensztacie. Na przykład swoje małe mieszkanko na, na Mariensztacie, ale po prostu, po prostu żyją, żyją, żyją pełną życie. W latach 70. to może ma smak Coca-Coli i, i to wszystko przy, przy brzmieniu mm -hmm. właśnie silnika malucha. No dobrze, malucha. ale to co pan hmm. mówi, to co pani ja powiedziała, to jeszcze jedną rzecz, no. bo to rzeczywiście widać było także w ramach badań historycznych, że kto zajmował się historią polityczną, to, tam były represje, tam, było, tam był opór, heroiczna opowieść o naszym zwycięstwie, ostatecznym zwycięstwie nad komunizmem, mm. ale kiedy człowiek badał historię społeczną, codzienność, te elementy kultury materialnej, no to tam heroizm polegał na tym, że się zdobyło szynkę w okresie wielkiego kryzysu. Ja jako albo dziecko tak... stałam po wyrób czekoladopodobny, nigdy go nie zapomnę. Tak no, więc więc to zdaje się, są... że paskudne. Paskudne to było, ale trzeba było stać w kolejce. Dla mnie komunizm to kolejki i oczywiście trzepak. Ale dobrze, tak sobie tutaj rozmawiamy i już zaczynamy zaczyna nam się tworzyć jakaś wizja. Na ile my po latach z pewnym opóźnieniem, ale jednak ulegamy propagandzie, która wtedy była bo pan tu mówi, mieszkania, tutaj, prawda, normalne życie, zakładamy rodzinę, no, no jednak było normalne życie, tak? I w propagandzie pokazywano tych niby normalnych ludzi, którzy chodzą na baseny, chodzą do sklepu, chodzą po ulicy, wystarczy zobaczyć kroniki archiwalne, prawda? Jaką wizję Polski nam wtedy pokazywano? Ona była dość no, miła i sympatyczna, no powiedziałam bo ta Polska nie była, nie była zawsze i w każdym aspekcie bardzo, bardzo niesympatyczna. Zgoda, mhm. kolejki, to pewnie gdzieś tam jeszcze, jeżeli tego dobrze nie pamiętam, to na pewno mam całkiem nieźle zinternalizowane przez opowieści rodziców, ale ja bym się nie zgodził z tym, że my dzisiaj ulegamy jakiejś jakiej propagandzie. Jest, jest inaczej. My patrzymy dziś na nasze problemy, patrzymy wstecz, ach, kiedyś to tak... Nie było. No, no bo to kiedyś jest... to były czasy, a dzisiaj nie ma czasów, to wiadomo. I, i proszę, klasyczny przykład. Myślę, że jednym z, jedną z takich rzeczy, która jest absolutnie problemem dnia codziennego, na pewno w dużych miastach, na pewno w Warszawie, jest to gdzie mieszkać. Je, mm -hmm. Mieszkania. Kiedy tak. słyszy się takie tylko opiłkowe, odłamkowe informacje, jak takie, że wpłacało się jakąś niedużą kwotę na książeczkę mieszkaniową, Rachciach i kilka lat mijało i miało się własne no, mieszkanie. No przepraszam, ja przy okazji Prawda? premiery filmu Gierek słyszałam opowieści o tak tym, że było. wszyscy mieli mieszkania i w ogóle wszyscy mieszkali, więc ja myślę, no nawet Barelia pokazywał, że nie za bardzo. Więc jakby my, my mamy jakąś taką bardzo rozbieżną wiedzę na ten temat. Możemy po prostu, dajemy się uwieść tej propagandzie po latach, no bo nie mamy wiedzy. Nie nie jesteśmy mamy wiedzy. trochę ignorantami. Naprawdę, naprawdę myślę, że to jest podstawowa, podstawowa sprawa. Nie chcę tutaj zajmować całej, całej przestrzeni, ale do, dopowiem tylko, że jestem przekonany, że nie mamy wiedzy. Jeżeli się spojrzy na, na film Gierek przed kilku lat, który tworzy wizję, wizję Edwarda Gierka jako właściwie no, człowieka, który chciał, po, chciał polskim mlekiem miodem, miodem płynącym. No, I jest, jest to nieoczekiwanego rodzaju pastisz, tak mi się, tak mi się wydaje. I, I tam się w to wszystko wklucza Leszka Balcerowicza, który tam się, e, tam się pojawia jako, jako taki, e, tako, taka wyjątkowo <coughs> czarna postać. To jest e, wszystko bardzo symboliczne, dla mnie pastiszowe i głównie opierające się raczej na dużej niewiedzy. Pani Dobrochna. E, znaczy wiesz, to jest trochę tak, że oglądanie filmów przez historyków to jest zawód niebezpieczny, bo, bo, mamy, jednak, bo mamy jednak e, jakąś tam wiedzę poza źródłową i pewne wyobrażenie czy, czy rzeczywistości, więc te filmy umieszczamy w większym kontekście. Przy okazji rozróżniamy filmy kostiumowe, czyli te, które używają kostiumu e, epoki, a nie są wcale od tamtych czasach, od tych, które są historyczne. Dla mnie ciekawy było opadku Gierka, że to był bardzo zły film. Pod każdym możliwym względem. Zgoda. Artystycznym również. I rzeczywiście za, zakrawał na pastisz, ale recepcja na Górnym Śląsku była niezwykła. Jaka? No, że to nasz. Chociaż z Sosnowca to tak. okazało się, że nagle Edward Gierek stał się Górnoślązakiem pełną gębą. No i zaczęto um, go trochę wybielać, tak? Um. Mówić, że nie do końca, nie te długi, to może nie takie i że generalnie ludziom się to dobrze To już jest żyło. Jak gdyby, znaczy to jest to, co było w filmie, to jest jedno, bo ja mam wrażenie, że ludzie oglądali ten film a swoje wiedzieli i uh -huh. wiemy o tym, że na Górnym Śląsku to był czas prosperity, bo i Gierek, i Ziętek dbali o to, żeby pewnej grupie zawodowej, ale istotnej z perspektywy późniejszych czasów, było dobrze Tak, to jest zresztą ciekawe, bo ostatnie badania Piotra Korysia jasno pokazują, że to tylko tak, żeby dodać, że tak naprawdę lata 70. były okresem, kiedy reszta kraju goniła Górny Śląsk. Tak. Więc to wcale nie jest tak, że ta prosperity Górnośląska była jakaś taka zupełnie, no dobrze, ale zupełnie wyjątkowa. Zostawmy na razie ten film, porozmawiajmy sobie o faktach. Jak wyglądało życie ludzi w PRL-u? szanowni państwo. No, I to tak jednym zdaniem Nie, mamy mam odpowiedzia. O której grupie społecznej mówimy i o którym miejscu w Polsce? Czy no to, to teraz będzie zacznijmy... Warszawa, która jest specyficzną okay. przestrzenią, która dobrze jest znana, bo jest stolicą? Ale ja bym chciała zacząć stopus. od prowincji, wieś. Która wieś? Wielkopolska? Coraz trudniej. Znaczy, no. o to chodzi, że jak gdyby, jeżeli popatrzymy na jakąkolwiek aspekt PRL-u, to nam się to wszystko rozpada na mniejsze części. No Wolamy... powiem popkulturze, daleko od szosy, prawda? I mamy Krzysztofa Stroińskiego Młodziutkiego, który się wyrywa ze wsi do miasta i mamy drogę od Pucybuta, no nie powiem, że do milionera, ale się stara. Ludzie mają to też wtłoczone przez jakieś tam seriale, w których nie ma tego codziennego życia tam tak naprawdę. No, bo w Wczesnym ludziom nie trzeba było tego tłumaczyć. Oni żyli w tej przestrzeni, dostawali film, który powiadał o jakimś fragmencie rzeczywistości, znanej im poza tym z rzeczywistości pozafilmowej. Ten mit awansu społecznego. No, awans społeczny nastąpił jednak, prawda? To jest, nie, nie czarujmy się, że go nie było. Elity jednak jakoś tam się powstały, uzupełniły się mm -hmm. po w okresie PRL-u. No i to, co mamy w porównaniu z okresem przedwojennym, no to chociażby, alfabetyzacja społeczeństwa. Znaczy ja nie zawsze jestem przekonana, że to dobrze, że wszyscy umieją czytać. Ja też. Prawda? Ale, ale rzeczywiście to, to się stało już normą, która jeszcze niekoniecznie przed wojną była y, obecna w każdym regionie, mhm. bo to też było zróżnicowane. Ale właśnie dostęp do edukacji, jak możemy powiedzieć, jak to wyglądało w PRL-u? No... I teraz znowu, w zależności od tego, jak postawimy pytanie, czy to dobrze, że wszystkie dzieci chodziły do szkoły zjednokrezycowanej przez państwa komunistyczne, czy też przez fakt, że po prostu chodzą do szkoły i, I mają uczą, się, szansę. Czytać, no i uczą się, się czytać. I uczą się czytać i mają też tą szansę awansu przez edukację, która zresztą notabene zaczęła się jeszcze przed wojną. Pierwszą wojną światową, to były pierwsze przykłady taki, a tego awansu przez edukację. Mm -hmm. Więc to jest chyba dobre, że jednak y, ta szkoła się pojawiła i się ludzie zaczęli uczyć, prawda, zaczęli zdawać matury. Zapominamy też, że matura była czymś zupełnie innym niż dzisiaj. A czym była? No Była przepustką do zmiany do, do, do inteligentów, prawda, bo to jest 7%. No powiedzmy, czym byli inteligenci. Tak, tylko już dodam, 7%, no. 7 w latach 70 studiowało na, na wyższych stud um, szkołach. Mhm. Czyli mamy bardzo niedużą nie grupę ludzi z wyższym wykształceniem tym właściwym. I do, to, była, to było to coś, do czego się aspirowało. tak, tak. Fajnie było być inteligentem. Po, porozmawiajmy o klasach społecznych, zanim jeszcze przejdziemy, bo... Ja opowiem anegdotę. Moja mama, jak się okazało, że zdjęli punkty za pochodzenie, to po prostu wyjęła z szafki butelkę. Ja wiem, że to jest niepolityczne, co ja teraz mówię, ale po prostu nalała sobie likieru i mówi, Boże, wreszcie, bo ja już myślałam, żeby cię załatwić, żebyśmy byli jakąś, po mieć pochodzenie chłopskie, ponieważ ja miałam pochodzenie inteligenckie, które na wiele uczelni blokowało mi. Nie dostawałabym punktów za pochodzenie. Wytłumaczmy ludziom, jakie było, jaki był podział klasowy w PRL-u. Tylko dodam jeszcze jedną rzecz. Pochodzenie, punkty za pochodzenie to jest trochę, nam się każe bardzo źle, ale z drugiej strony dużo osób mówi, że polityka afirmacyjna w Stanach Zjednoczonych była dobra, A to jest to samo. Punkty, za, po, punkty za pochodzenie miały, miały od końcówki lat 60 rzeczywiście spowodować, że dzieci chłopskie czy dzieci robotnicze będą miały możliwość realnego awansu zasilenia grupy inteligencji, inteligencji często technicznej. Mhm. I to działało i nie działało, bo to znowu wszystko szalenie skomplikowane. Ale to, opowiada, to jest opowieść o społeczeństwie bardzo klasowym. Ponieważ nie ma społeczeństwa bezklasowego, no. nie ma społeczeństw bezklasowych. Tak jak dzisiaj mamy uwarstwienie klasowe czy, czy, czy jakkolwiek warstwowe, jak, jakkolwiek chcielibyśmy to powiedzieć, zawsze są jakieś warstwy. Zawsze jest jakaś rzeczywistość, która się układa w jakieś, Nawet w, w, w komunizmie? W jakiejś hmm? struktury. Oczywiście jedną rzeczą jest, jest opowieść o komunizmie, no. o, o, o społeczeństwie bezklasowym, gdzie wszyscy są rzeczywiście równi, ale w praktyce równi nie są, bo, bo choćby pojawia się ta, ta tak zwana dzielasowska czerwona klasa, więc wszyscy ci, którzy tym, tym komunizmem e, e, zarządzają. Czerwoni żeby, żeby, baroni, tak? Żeby choćby, to, żeby, żeby, żeby choćby w ten sposób na to, e, na, na to spojrzeć. Co nie zmienia faktu, że kiedy my mówimy o romantyzacji, Romantyzacja może się pojawić każdorazowo wszędzie tam, kiedy możemy, kiedy historia ma swoją twarz, mhm. kiedy, kiedy znamy kogoś konkretnego. Może to być bohater, e, tak jak Stroiński w, w, w daleko od szosy na ten, na ten przykład, ale to może być ktoś z rodziny. To może być, to mogę być w końcu ja sam, kiedy sam sobie opowiadam swoją historię, kiedy to rodziłem się w, w, w czworakach gdzieś w końcówce lat czterdziestych na ten przykład, w, na wsi, której nie było żadnych cywilizacyjnych urządzeń a opowiadam te, te historie na przykład swoim dzie dzieciom kilka dekad później z perspektywy człowieka, który mieszka we własnym mieszkaniu, mm. ma samochód, ma jakieś pieniądze, jakieś różne statusu yy, oznaki. Co próbuję powiedzieć? To, że PRL jest bardzo często wiązany z takiego rodzaju opowieściami tak. i to nie są wymysły. Te, o, te opowieści są realnym faktem społecznym, który moim zdaniem stanowi główną podstawę romantyzowania mm. PRL. O romantyzowaniu komunizmu rozmawiamy dzisiaj w programie Nowy Wspaniały Świat. Kiedy znów zakwitną białe psy Z rosy Z wątnej mgły parku pod plantanem Pani siądzie z panem Da mu słodkie usta Rozkochane Kiedy znów zakwitną Białe bzyn Znów aleją parki Szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitły znowu. program Nowy Wspaniały Świat i rozmawiamy w nim dzisiaj o romantyzowaniu komunizmu. Dlaczego to robimy? Porozmawiajmy o opiece zdrowotnej. A chciałabym z Wami ten temat porozmawiać, bo niedawno pojawił się serial Ołowiane Dzieci i nagle ludzie się zorientowali na przykładzie tej historii, jak traktowane było życie ludzkie w PRL-u. Potem jeszcze y, mieliśmy czarną ospę, która też pojawiła się w telewizjach i ludzie też się nagle zorientowali, jak to wyglądało. Jak wyglądał dostęp do opieki zdrowotnej? myślę, że idąc tropem do kawy, powiedziałbym, że to wszystko zależy zależy gdzie, ale upraszczając <grych> jednak troszkę. generalnie gdybyśmy spróbowali uprościć, no to okres 45-89 będzie, będzie takim okresem, gdzie stopniowo coraz większe grupy społeczne były obejmowane coraz szerszą opieką zdrowotną, opieką publiczną. Tutaj zwłaszcza mm -hmm. e, istotny jest moment początku lat 70-tych i ubezpieczenia zdrowotne, które obejmują e, obejmują rolników, obejmują tych, tych zwłaszcza rolników, rolników indywidualnych indywidual bo, bo to wcześniej wygląda inaczej, ale generalnie cywilizacyjny ruch jest taki, że, że, że, że coraz szersze grono Polaków, polskich obywateli jest, jest tą opieką zdrowotną objęte. I to oczywiście też nie zmienia faktu, że istnieje cała masa patologii w tym systemie, w systemie, który jest niewydolny, bo to jest system, który w tym sensie nie różni się bardzo współczesnego, w którym są, jest miejsce na znakomite, tak. nowoczesne szpitale i jest, jest miejsce na, na ośrodki zdrowia, które są które Puste, które są puste, w których nie ma, nie, nie, nie ma lekarzy. Nie? Natomiast, znaczy, natomiast na... cywilizacyjna misja związana z, związana z opieką zdrowotną jest, jest myślę, czymś, czymś ewidentnym i na ten temat też mamy znakomite książki. Mewelina Szpak na przykład taką, taką znakomitą książkę napisała o, o tym, w jaki sposób wyglądała opieka zdrowotna na wsi. Symbolicznie zatem mamy do czego się odnosić, ale to jest tylko część opowieści. Mm -hmm. A drugą częścią opowieści byłoby na przykład to, przypominam sobie na przykład z końcówki, z końcówki komunizmu początku lat 90. telenowelę w labiryncie. I to w jaki, w jaki sposób wygląda ten, ten instytut, który ma, ma co tak. nieco z medycyną wspólnego, rozmaitego rodzaju łapówki, nieczyste układy i to też jest rzeczywistość. Ten serial pokazuje też takie wymarzone miejsce, jeśli chodzi o instytucję medyczną, prawda? Tam jest czysto, tam jest nowocześnie tak. i to też było w miarę Jak na tamte czasy, ja tak. pamiętam, mieli ekspresy do kawy i wszyscy tak. się jarali, że mieli kubki Duraleksu i w ogóle różne takie małe przedmioty, które decydowały wtedy o tym, że jest się troszkę wyżej, i ma się trochę lepiej. Jest, ale jest, jest coś ciekawego, dosłownie jeszcze jednym zdaniem do tego, ponieważ w, w labiryncie jest świetnym przykładem y, na to, czym był zakład pracy w, w socjalizmie, A bo czy... to jest jeszcze zakład pracy. Mówiąc krótko, przestrzenią bardziej domową aniżeli publiczną. Zakład pracy y, jest y, ta, takim sformułowaniem charakterystycznym dla, dla języka socjalistycznego, co nie równa się dzisiejszemu przedsiębiorstwu czy nawet dzisiejszej instytucji. Zakład pracy, tak jak ja też go rozumiem, jak go rozumieli socjologowie pracy w końcu, w, no, generalnie w PRL w latach 70. czy 80., jest po prostu przestrzenią naszego zakładu, tam, tam gdzie prac pracujemy z jednej strony, ale jednocześnie i takie rodzinne relacje z naszymi współpracującymi. My się tutaj czujemy tak, swobodnie, jest, ale to jest, również oznacza, że niespecjalnie przykładamy się do pewnego do etosu pracy, że ten etos pracy jest, jest, się stoi, jest czy się specyficzny. Leży? Bardzo często. Tak. Bardzo często, choć to też byłoby uproszczenie, gdyby tylko w gdyby tylko No nie, w nie wszyscy, powiedzieć. ale no to się skąd wzięło i to gdzieś myślę, że dalej czasami się gdzieś tam pojawia. No, to to jest badania także pokazują, bezpienny? że to właśnie się bardzo intensywnie skończyło w latach 90. Jednak. To, tak, I nadeszła no, korpus. Po, Korpo porządek czy nieporządek. Natomiast y, to też dobrze widać, że miejsce pracy jest miejscem kontaktów towarzyskich, ploteczek, tak. rozmów. Kawka, i to, tak? I to nie tylko w labiryncie. 40-latek też się po części opiera. Tak? No, no, przecież. Pani Madzia ciągle w tej pracy plotkuje. Ale, ale też nic one... innego nie robi. No nie, tam no, coś prawie. robi, tam mierzy i w tych menzurkach coś przelewa i bada, ale generalnie ta komunikacja społeczna w miejscu pracy się dzieje. No pamiętajmy, I... to są jeszcze czasy analogowe, nie było internetu jakby masy, masy rzeczy nie było po prostu w przestrzeni znaczy, z, z moich doświadczeń, znaczy, anegdotyczna rzecz, ale w latach kryzysu miejsce pracy jest również y, wymianą marterową różnych y, rzeczy, Ale się oczywiście. kupuje się na wszelki wypadek, a potem się wymienia no właśnie w miejscu pracy. W no, do, dokładnie, rajstopy, kawa. Do, do, do, dobrze. Przechodzimy na, na kwestię kobiecą. I to jest trochę taka historia, która mi się pojawiła w mojej trochę liberalno-lewicowej bańce, ponieważ ja zauważyłam nawet parę filmików na TikToku, na ten temat obejrzałam, że generalnie w PRL-u to w ogóle było fajnie, to wiemy, że możemy polemizować, ale było fajnie, bo na przykład kobiety miały dostęp do aborcji. I to jest taki argument, który się bardzo często pojawia, więc opowiedzmy o tym, jak to wyglądało z tą opieką ginekologiczną kobiet w PRL-u. To zależy od epoki, oczywiście od momentu, ale faktycznie w latach 60. wchodzi, że tak powiem, większa, znaczy możliwość w ogóle dokonywania mhm. aborcji pod kontrolą i w tym systemie zaopiekowania pacjentkami. Jak to wyglądało? Czy każda kobieta mogła to zrobić? No trzeba było złożyć podanie, okay. tak? I, tam, I to, co było istotne po 56 roku, pojawia się możliwość dokonania aborcji ze z, z względów społecznych, także mhm. Tak to było spo, spo, sformułowane, ale też warto pamiętać, że ten postulat, się pewnie jeszcze przed wojną, że liberalne, lewicowe, inteligentki mówią o tym, że w wypadku robotnic warto może uwzględnić na to, że one po prostu nie mogą mieć więcej dzieci ze względów mhm. ekonomicznych. Więc były specjalne instytucje i komisje, które zatwierdzały tego typu mhm. sytuacje. I to był taki, no, z perspektywy dzisiejszej w ogóle jedni powiedzą, że fantastyczne rozwiązanie, drudzy, no tak, że to, jest trochę to pokazywane zbrodnia na, na narodzie polskim, bo to mord morderstwo masowe odchodziło mhm. w tym momencie, ale też warto pamiętać, że w PRL-u istniały te również prywatne gabinety ginekologiczne, gdzie można było też usunąć ciążę. Jak bez... kogoś było stać? Bez żadnych podań, tak. bez żadnego proszenia tak. się o cokolwiek. I nawet nie, nie musiały być to duże kwoty, bo to jest mhm. też jak gdyby no trzeba było przeoszczędzić, ale można było pójść i abortować. Czyli to jest prawda, i to może przysłużyć się trochę do, że tak powiem, romantyzowania tej historii, bo dla niektórych dzisiejsza rzeczywistość jest rzeczywistością trudną. No tak jest. A jak wyglądała historia z antykoncepcją? Coś wiemy na ten temat? poza prezerwatywą? Wiemy, wiemy, ponieważ są na ten temat całkiem rozbudowane badania historyczki, prowadzą cały czas na ten temat. Antykoncepcja było, była, ale po pierwsze była średnio dostępna z wyjątkiem kondomów i była też obudowana taką opowieścią, że to jest jednak niedobre dla kobiet. Mm -hmm. Że to jest, że przytyją albo znaczy włosy im rosną i takie różne inne powieści. Mm -hmm. no, ale to jest jakby kwestia niechęci do nowa, no, innowacyjności polskiego społeczeństwa. Były stare, dobre sposoby. Były globulki też. Były globulki, był stosunek przerywany. No i Kolendarzyk, był, wiadomo. Tak, i poza tym jeszcze był ten lekarz na końcu, którego to można było pójść, zapłacić i pozbyć się problemu. No to też Dodajmy do tego, ponieważ ja się zajmuję badawczo, zwłaszcza końcówką PRL-u, no to jeszcze podkreślmy to, że w sytuacji kryzysu, kiedy się raz weszło w, w, w reżim przyjmowania jakichś środków, a, a ich zaczęło brakować, no to to również... No, stawiało pod znakiem zapytania jakby sensowność całego, całego projektu. To w ogóle mm. te, te, tak, tak, taki wydaje mi się, charakterystyczny problem tej modernizacji mm. à la SP, właśnie komunistycznej, gdzie o pojawiały się jakieś, y, jakieś środki, a niech będzie na przykład anty, antykoncepcyjne, były, były, po czym znikały. Tak. No I, I trzeba było to zdobywać, polu, tak? tak? Wiadomo, jakieś pamiętam wyjazdy, historie opowiadano mi, ale to do, zostawmy. Polski PRL jest w rozkwicie. Trochę to dzięki, romantyzowanie Trochę tego. dzięki nie tiktok, TikToku, e, TikTokom, ale filmom, które wychodzą, prawda? Znaczy, Serialom, b, które się pojawiają. Sądzę że, sądzę, że tu są dwie sprawy, to znaczy romantyzowanie to jedna rzecz, myślę, że o niej warto jest rozmawiać, a, a druga rzecz to jest, to jest po prostu wygłup, zabawa. No, wrócę do tego, co właściwie w jakimś sensie już padło. Już o tym trochę mówiliśmy, że y, najważniejsze są problemy dnia dzisiejszego nasze, te, z którymi mhm. my się dzisiaj mierzymy. Na przykład y, kałużyści, Ja dobrze pamiętam, zdaje się, Zda, zdaje się Wandy Hotomskiej wiersz. Dzisiaj pogrzebać sobie z patykiem w kałuży, to oczywiście na, pierwszą, na pierwszy rzut oka jest po prostu no zakrytyński pomysł. Nie mamy kostki bałma, nie ma kałuży. W, wspaniała sytuacja. Moment, kiedy jesteśmy po prostu tu i teraz, y, bawimy się, wy, nie wiem, wygłupiamy się, to, to coś takiego romantyzować, nie mam naj, najmniejszego z tym problemu. W świecie absolutnego cyfrowego uzależnienia, które dopada, myślę, że nie wiem, 90% z nas, lekko, lekko licząc, myślę, prawie, prawie, że wszystkich, ci, którzy nie są w świecie cyfrowym, to i właściwie w ogóle nie ma, no to myślę, że to jest podstawa tego romantyzowania. Czyli to, że tam wtedy nie było internetu, telefonów świata cyfrowego. Piękna rzecz, pani redaktor powiedziała o tym, że kobiety były piękne. Oczywiście, że kobiety były piękne. Nie znaczy, że dziś nie są, natomiast... Ale no, teraz oglądamy je i na, na myślimy, że się... one są naturalne. One są inne. Tak. One, są, one, one są inne. Możemy sobie dopowiedzieć ich historię. Nie wiem, tak. ja bardzo często, kiedy patrzę na... To mnie interesowało też, nie wiem, lata 60 -te i na przykład mod, moda kobieca tamtego okresu i specyficzne tak. fryzury. One są z jednej strony piękne, a z drugiej strony, kiedy poświęcisz temu raptem tylko chwilę, żeby spojrzeć, rzeczywiście zachwycić się krojem, urodą, naturalnością, nie masz bladego pojęcia, ile ta kobieta włożyła w to energii, żeby się tak przygotować, żeby w taki sposób się ubrać, żeby na przykład dostać odpowiednie, e, odpowiednie znaczy ubranie i tak dalej. To mówimy tak, o czasach, kiedy kobiety wychodziły, duża część z nich na ulicę w rękawiczkach, kiedy się szyło w domu ubrania, zdobywało się na ciuchach albo w komisie, wiem, bo moja mama mi to ro robiła i ja miałam w domu warsztat krawiecki mojej matki i po prostu wiadomo, bo jak się tworzy te ubrania, które dzisiaj... To zależy dzisiaj... z jakiej warstwy kobieta. Mm -hmm. zale... nie, nie, nie każda robotnica w ten sposób wyszłaby mm -hmm. w rękawiczkach na przykład. No tak nie, no, nie ale, ale generalnie dzisiaj nie, nie, nie chodzą. Nie, nie, rękawicznicy mają problem ze sprzedawaniem swojego towaru. Kiedyś się te rękawiczki kupowało, ale jakby nie o tym. Jakby to, że my romantyzujemy to, że zdobycie zwykłych tenisówek i pomalowanie ich na jakiś kolor, bo tak robiły na przykład studentki, to mi opowiadano, żeby to wyglądało fajnie, inaczej. Albo ja na przykład dopinałam sobie do chińskich tenisówek z tam złoty, jakieś coś, żeby to wyglądało inaczej, jakieś koraliki. No to też romantyzowanie tego na siłę, bo po prostu nie mieliśmy innych butów, nie mieliśmy innych ubrań i one były trudno dostępne. To też jest dla mnie, dla osoby, która to dotknęła organoleptycznie, to tak sobie myślę, kurczę, blade to jest fajny obrazek, ale zanim może właśnie być historia tego, że ona wygląda tak, bo się bardzo musiała postarać wystać, wychodzić, no, żeby raz. to mieć. Ale to jest trochę tak, że jak patrzymy na dzisiejsze ulice i młode dziewczyna ona też musiała się bardzo postarać żeby tak wyglądać. Jednak trochę mniej natomiast myślę Natomiast wydaje. to, co mi się kojarzy, mhm. z, zwłaszcza z tymi okresami deficytów rynkowych w PRL-u, jeśli coś się zdobyło, to to było naprawdę coś. To się szanowało. Rzut dopaminy po zdobyciu, nie wiem, <ścoughs> czy to myblościanki, by czy to szynki w sklepie w latach tego wielkiego kryzysu, to jest zupełnie inne doświ doświadczenie mhm. i poczucie satysfakcji. Słuchają państwo programu Nowy Wspaniały Świat, a moi goście to dzisiaj Dobrochna Kałwa i Michał Przeperski. There's a light, certain kind of light that never shone on me. I want my life to be lived with you, live with you. There's a way, everybody's saying, to do each and every little thing, but what does it bring, if I ain't got you, if I ain't got you, if I ain't got you, somebody to love, love somebody, somebody the way I love you In my brain I see your face again And I know my frame of mind I'm blind Yeah, I'm blind but I'm a man I'm a man Can't you see what I am And I live and breathe for you Oh, but what does it do If I ain't got you If I ain't got you If I ain't got you If I ain't got you ain't got you. Baby, you don't know Somebody, to love somebody, the way I love you. Program Pierwszy Polskiego Radia. W programie Nowy Wspaniały Świat rozmawiamy dzisiaj o tym, dlaczego romantyzujemy komunizm, a moi goście dzisiaj to Dobrochna Kałwa i Michał Przeperski. Czy, czy może w takim razie romantyzowanie jest efektem tego, że jesteśmy w kulturze nadmiaru i konsumpcyjnej i wtedy ludzie mieli mniej, ale bardziej to szanowali i właśnie cieszyli się z tego, mieli ten, ten rzut dopaminy raz na jakiś czas, ale doceniali to, co mają? To znaczy Wróciłbym jeszcze do, do, tego, do tej kwestii romantyzowania. Właśnie teraz, jak pani redaktor to powiedziała, to, to myślę sobie, czy naprawdę ktoś rocznik 2000 albo 2005 romantyzuje PRL? On sobie rysuje swój własny PRL, tak jak go sobie wyobraża. Przecież do, nie jest do pomyślenia, że, że osiągnięciem przez większość okresu PRL-u było kupienie większej ilości, albo w ogóle jakiejkolwiek ilości, papieru toaletowego. No przecież to brzmi jak jakiś żart, a tymczasem była to najprawdziwsza rzeczywistość. Wystarczy przez... zobaczyć bareje, co mi zrobisz, jak mi Znowu, tylko że, tylko że bareja to jest od razu to jest, to jest kpina, to jest, to jest żart. Nie trzeba, nie, nie trzeba oglądać barej. Wystarczy zobaczyć, na przykład na YouTubie, samoróbki, nakręcone przez ludzi, na przykład Centrum Warszawy, 88 rok, nie tak dawno oglądałem, w jaki sposób wygląda Centrum Warszawy w, w jakieś przedpołudnie roku marca bodajże, czy kwietnia roku 88. Ogonki wszędzie. Wygląda to makabrycznie. Tak. Bo, wprost niewyobrażalnie. Ja myślę, że to, czego pani redaktor trochę oczekuje i kto wie, może, i, może i w jakimś sensie słusznie, ale pani oczekuje, żeby współcześni młodzi ludzie, że pozwolę sobie tak powiedzieć z, z tego luksusu 40-latka, <grym> że żeby ci współcześni młodzi ludzie, oni doceniali, co mają. Prawda? To chyba trochę, te, trochę jest nie, takie, nie, nie, nie, takie myślisz, oczekiwanie. Nie, myślę, że oni romantyzują czasy, o których nie mają zielonego pojęcia. No, no, no też oni w tych przeka znaczy Przekaz tej trochę nie u uniemożliwia pokazanie trzygodzinnego stania no nie, w kolejce. No, prawda? <grym> czy załatwiania różnych rzeczy. Czy cze czegoś, co jest doświadczeniem większości młodych mężczyzn, a kierujących na studia, że grozi im wojsko. Służba. No służba wojskowa, Prawda? no przecież to było To bym... kompletnie zniknęło i w ogóle nie jest przedmiotem dyskusji. No wraca czasami. Jako straszek. No jako rzecz, która prędzej tak, czy później ale, nas czeka. Ale, ale sądzę, że, tego, że te, o tym w ogóle się nie rozmawia i, kto, i tego, tego po prostu ktoś, kto nie przeszedł przez tą drogę mężczyzn na studiach, którzy co roku muszą starać się papierek, który potwierdza, że ciągle studiują i nie muszą być mm -hmm. w woju, To jest coś w ogóle nie do, nie do wyobrażenia dla młodych ludzi. A jeżeli mówimy na przykład o kolejce, o którym pani pani redaktor już wspomniała. Kolejka jest doświadczeniem, myślę, że genderowo, zasadniczo raczej wyraźnie kobiecym mm -hmm, tak. i w jaki sposób opowiedzieć do, o doświadczeniu kolejki, które było absolutnie totalnym. To znaczy nie można było nie być w kolejce i to, było, i to jest do, doświadczenie upokarzającego braku sprawczości. Jak o tym opowiedzieć? Mm -hmm. Mówiąc szczerze, nie wiem. Nie wiem też. Nie wiem. Tam się stało, czytało książki, niektórzy gadali, niektórzy po prostu patrzyli, bo nie można było, nie było słuchawek, których można było sobie słuchać muzyki. Jakby no, ja się zastanawiam, jak bardzo bohaterskie bohaterscy ludzie stali w tych kolejkach, że dali wytrzymać po 3, 4 i 5 godzin, a niektórzy czekali całą Not Kobieta polska w 1988 roku, jeżeli taki konstrukt tutaj stworzyć, mm -hmm. średnio ponad dwie godziny dziennie dwie godziny dziennie spędzała w kolejce. To jest jakaś absolutnie monstrualna ilość tak, czasu. I polowała, prawda? i musiała coś zdobyć. Bo tu rzucili, bo, tak. bo tu trzeba zdobyć. To jest rzeczywiście świat kompletnie, kompletnie inny i trudno... Y Myślę, że on się też w tym sensie poddaje łatwo romantyzacji, jeżeli już wró wrócić do tego określenia, że on jest bardzo egzotyczny. Tak, bo on jest ze... po prostu w tym, On jest niezrozumiały. Dzisiaj bardzo ludziom trudno w jest kolejce wiedzę, kazać to. stanąć, to w ogóle afera, no, prawda? To jest to też zupełnie inna y, pozycja dziecka, która też w tych kolejkach stoi, prawda? Bo to, to jest, ja ma... byłam wysyłana regularnie, bo no, trzeba było w tak. kilku sklepach stać, więc matka się nie mogła rozerwać, więc ja szłam i tam, w tak się stężyło. No, to są takie rzeczy, które, które są trudne do powiedzenia, no, tak, bo zrobić w toku, to trzeba w tym momencie jakby wymyślić sposób, żeby ktoś miał możliwość sprawdzenia, co to znaczy stać w kolejce, i to jeszcze wstać w kolejce, z, niekoniecznie z pewnością, że się ten towar do, dostanie. Albo że się dostanie tylko jedną sztukę, bo się to tak. wydzielało, prawda? Ale jeżeli mogę, to dosłownie mhm. tylko, tylko jednym no. zdaniem, i drobna autoreklama, i w jaki sposób opowiadać tę historię, pisać również o tym książki. Ja w swojej ostatniej książce Dziki Wschód, Transformacja po Polsku, dokładnie zawarłem opowieść ówczesnej dziewczynki do końcówka lat, lat 80., która stoi w kolejce i jest absolutnie przerażona, ponieważ zaraz, zaraz trzeba będzie kupować, a matka gdzieś poszła. Mm. Matka, która trzymała nad tym piecze w ostatniej chwili, Tak, wraca. bo matki nie dostawiały pieniędzy tym dzieciom, tylko te dzieci stawały na zasadzie takiego I to jest, i to jest też taka tak. opowieść, taka drobna opowieść, jakiś tak w tej mozaice lat 80. albo że ktoś się żepcha przede, przede mnie na przykład. Tak. Bo ja jestem dzieckiem i nie można takie, i przeżyłam to wiele lat. Takie razy. poczucie pozostawienia samemu mm. sobie. No prawda? właśnie, a propos zostawienia samemu sobie i a propos tra traumy tamtych czasów. Jak ludzie dzisiaj odbierają stan wojenny? Niedawno w kinach pojawił się film Kasi Jadami Gzima pod Znakiem Wrony. Który moim zdaniem jest pierwszą próbą zerwania z, takim, z taką mitologią stanu wojennego. No, że nawet w sumie mitologia to w sumie trudno powiedzieć. No bo mamy rozmowy kontrolowane. Wiadomo, film, który pojawił się na, na początku lat 90. Wtedy w ogóle nie został jakoś specjalnie mocno odebrany, bo było chyba za wcześnie na to, żeby zrobić sobie podśmiechujki sta ze stanu wojennego i mieliśmy takie poczucie, że wszyscy wtedy byli w opozycji i w ogóle wszyscy protestowali i w ogóle czarna noc dla Polski. Kasia Damik pokazuje... Przede wszystkim mrok tego czasu, samotność tych ludzi, ich przerażenie, odizolowanie od świata, odcięcie w ogóle od świata i pokazuje to przez pryzmat brytyjskiej psychiatryki, która ląduje w Warszawie dokładnie 12 grudnia 81 i nazajutrz budzi się w zupełnie nowej rzeczywistości z czołgiem pod oknami. I nie zna języka, nikt nie zna języka angielskiego. No, to jest, jakby pokazuje paranoję tamtych czasów. Jak dzisiaj ludzie odbierają ten czas? No to jest pewnie strasznie trudne pytanie. Mam taki, taka jedna rzecz mi się tylko skojarzyła, że w tym sensie w ten film... I znowu jest jakimś konstruktem na temat tego, jak wyglądał stan mhm. wojenny, bo myślę, że w wielu wspomnieniach, żeby się też posłużyć koncepcją z Stefana Nowaka, próżni wielokro społecznej, wielokrotnie przywoływanej, ta koncepcja pokazuje, że Polacy mają tendencję, a przynajmniej według Nowaka, mieli w końcu lat 70. do tego, żeby grupować się, żeby patrzeć na siebie jako na członków narodu, Aha. a z drugiej strony patrzeć na, na swoje najbliższe otoczenie jako, jako na, na, na członków kręgu rodzinnego. I w tym sensie stan wojenny. Nie, nie sądzę, aby był doświadczeniem wielkiego pozostawania samemu. Mhm. By, było to raczej, zaryzykowałbym, to e, hipoteza raczej, ale to jest wielkie pozostawanie w więzach rodzinno-przyjacielskich. Więc w tym sensie e, sądzę, że ten film, to, to oczywiście nie, od, nie odbiera mu, nie wiem, walorów artystycznych, albo tego, że warto się zastanowić nad, taką, nad takim spojrzeniem. To nie jest coś, co mi się wydaje powszechne. Znaczy ona, ta ogólna bohaterka w pewnym momencie trafia do Polaków, którzy w miarę ją rozumieją i mamy, jakoś to będzie po i mamy polską gościnność w stanie wojennym, która też jest absurdalna, ale jest to, co tu ma pan rację. Mamy ludzi, którzy spotykają się w swoich mikroskopijnych kuchenkach i zastanawiają, co będzie dalej i jak karpia na święta zdobyć. Jednak, bo jakby te święta idą i trzeba jakoś te święta wyprawić, to mamy jakąś angielkę, z którą trzeba coś zrobić. Nikt nie wie, co z nią mamy zrobić w ogóle. To jest w ogóle samo w sobie ciekawe, żeby mówić o stanie wojennym do nowego pokolenia, trzeba użyć zagranicznej turystki, która tak. jest w Warszawie. Psychiatrki do tego. To to też Tak, jest... prawda, więc to jest jakby też bardzo skomplikowane i trudne do opowiedzenia, bo też mam wrażenie, że dzień 13 grudnia i późniejsze pierwsze wydarzenia przysłoniły cały stan wojenny. Czy ktoś pamięta, kiedy stan wojenny się skończył? Nie. Nie Nam się to rozmywa, bo ta normalizacja czasu stanu wojennego następuje dość szybko mimo wszystko. Dlaczego? Skąd? Jakie, jaka jest przyczyna tego? Nie mam pojęcia. Przyzwyczailiśmy się po prostu, nie wiem. Jakoś... To tak zazwyczaj jest, że mhm. do sytuacji ekstremalnych, ekstremalnych wszystko powszechnie. Ale też umów. się, że taka też była polityka reżimu Jaruzelskiego, że tak, tak. naprawdę te raz wprowadzone drakońskie przepisy no, no, obowiązywały, właści obowiązywały właściwie do końca dekady. Nie? tak. Ale na mhm. przykład ja, jako żyjąca wówczas na Górnym Śląsku, nie doświadczyłam zamknięcia w jednym mieście. Bo była możliwość przemieszczania się między, między miastami. No, dość powiedzieć, że Katowice i Chorzu udzieliła ulica. Mhm. Przestanek był po drugiej stronie w innym mieście. Jest zupełnie inna, inna sytuacja. No w tym filmie Adamik też jest nie motyw poję... tego, że ludzie sobie dają jakoś tak. radę. Nie mam pojęcia, czy była możliwość kontrolowania wsi. Mhm. Jako takiej. A to byłoby też jest, ciekawe, żeby Też sprawdzić. jest przemieszczanie się, też jest kombinowanie na różne to sposoby. To jest w ogóle świetne, to, to jest bardzo celna uwaga, że znowu, kiedy my mówimy o, o latach 80., na przykład o stanie wojennym, stan wojenny jest doświadczeniem opisanym jako doświadczenie miejskie, a tymczasem warto byłoby dobrze spojrzeć, jak patrzyła na to wieś. Ja mam raptem kilka relacji takich zrobionych no. i nie wiem, na ile one są oczywiście reprezentatywne, ale one raczej pokazywałyby w większej mierze poczucie ulgi, tak. Takie poczucie odzyskania pewnej stabilności przez y, mieszkańców wsi. Dlaczego? Dlatego, że na przykład instytucje skupu znowu działają, bo, bo, bo samopomoc skłodka działa. No Kłodka ktoś tym działała. kontroluje, tak? Generalnie, mhm. generalnie te y, cywilizacyjne instytucje, które raz zostały przez państwo postawione, one w okresie 80-81, czyli legalnej działalności Solidarności, działały słabo. Z różnych zresztą powodów często politycznych, polityczno-ekonomicznych. I w tym sensie można powiedzieć, znowu to hipoteza, że stan wojenny się udał. W tym sensie dla tych ludzi. Natomiast mm -hmm. kiedy dzisiaj patrzymy na to, jakie są, jak, jak po latach e, ludzie patrzą na, na, na stan wojenny, takie badania regularnie robi, robi IPN I pamiętam jak to się kil, kil, kil, kilka lat temu Łukasza Kamińskiego, który się martwił, że, że, że, że Polacy nie mają takiego jednozna, jednoznacznego spojrzenia na to, że, że, że stan wojenny był, był, był, był złem, był niedobry. No tylko problem polega na tym, myślę, że jest to problem nieusuwalny jak inaczej miała się zakończyć historia Solidarności w sytuacji, czyli mamy jesień 81 roku, Solidarność istnieje, Solidarność ma, ma swoje oczekiwania, a tymczasem Breżniew i Związek Sowiecki absolutnie przymierza się do tego, żeby odciąć kurek z gazem z rozmaitego rodzaju wsparciem. Jak ta historia mogłaby się, mm -hmm. mogłaby się skończyć? I moim zdaniem w sytuacji, kiedy my dzisiaj patrzymy na, na, te, na te lata 80, 81 rok już z perspektywy bardzo wielu Lat. Wiemy, że nie doszło do masowego rozlewu, rozlewu, rozlewu krwi. No to może to rzeczywiście nie wygląda jak najgorsze, jak najgorsze rozwiązanie i to nie ma wiele wspólnego. O na niektórzy nas teraz rozjadą. Być może, ale, ale warto o tym do rozmawiać. Znaczy, chodzi mi o to, że to nie ma wiele wspólnego mm -hmm. z sympatią dla generała Jaruzelskiego. To ja nie myślę, chodzi o to, to że, że Jaruzelski jest... był wielkim patriotą. W ogóle nie o tym jest mowa. To tak nie? samo nie myślmy o tym, bo my też myślę, że lubimy o sobie myśleć, że wszyscy byli w opozycji. To też jest takie myślenie, które mnie na przykład mocno denerwuje, to jest eufemizm. Że nagle wszyscy byli przecież przeciwko komunizmowi. No nie, nie byli. No nie, nie byli. No może byli w serduszku. No, w, ser w głębokim serduszku. A, A ja wie? to bym chciała mhm. kiedyś zobaczyć, wiecie o kim film? O babie z cielęciną, która jeździła z Absolutnie. ze wsi do miasta. Bo ja pamiętam, jak byłam dzieckiem i był stan wojenny, to moja matka się martwiła, że nasza baba z cielęciną nie dojedzie. I jak to będzie? Dojechała. Więc tym optymistycznym akcentem skończmy te, to spotkanie. Bardzo Wam dziękuję. Moglibyśmy tutaj siedzieć długo. Ostatnie pytanie. Jednak romantyzować czy nie romantyzować? Nie jesteśmy w stanie, moim zdaniem, nad tym zapanować. Romantyzowanie jest okej, okay, pod warunkiem, że to nie jest jedyna czynność, jaką robimy z przeszłością. Pani doktor? Jeśli to jest romantyzowane, żeby, mówić, żeby były piękne kiedyś czasy, to okej. Okay. Gorzej, kiedy się stawia je w opozycji do współczesności. Mm -hmm. I tego chciałam uniknąć, bo to po prostu rodzi frustrację. No. Kiedyś było lepiej, wolałabym żyć w latach 70. Pani doktor, kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów. No wiadomo, niektórzy tak kiedyś dalej. Kiedyś byłyśmy już... młode, tak. Tak, ja myślę, że o tym aspekcie nie powiedzieliśmy, że to jest też opowieść o latach młodości pewnej grupy. I myślę, że to ta nostalgia też jest za czasami właśnie, jak się z tym patykiem siedziało na podwórku i się robiło fikołki na strzepaku, ale to było dawno. To, jest, to, to chyba jest... nie jest ta najbardziej aktywna na TikToku grupę. Pamięta, to ale to nie. jest trochę tak, że to jest nostalgia dziadków, którzy mówią swoim wnukom jak było i tak, oni na tych powieściach tak. dziadkowych się wychowują i za nim tęsknią. Dziękuję Państwu bardzo. Dzisiaj w programie Nowy Wspaniały Świat rozmawialiśmy o tym, dlaczego romantyzujemy komunizm. I see trees of green And red roses too I see them bloom For me and you And I think to myself What a wonderful world I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself Colors Polskie the rainbow Sto pretty razem, the i słuchacze.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 Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Na początek dobre informacje z A4, małopolski i dolnośląski odcinek. W Małopolsce to wjazd na obwodnicę Krakowa węzeł Bierzanów. Tu kłopoty z przejazdem były na jestni prowadzącej właśnie w stronę Krakowa. Węzeł Bierzanów to skrzyżowanie S7 z A4 i to tutaj właśnie na 427 kilometrze mieliśmy samochód ciężarowy, który przewrócił się i blokował jeden pas ruchu w stronę Krakowa. Natężenie ruchu obecnie i w ogóle przez cały ten czas zdarzenia drogowego na małopolskim odcinku A4 było na tyle niewielkie, że nie utworzył się tutaj korek, a nawet spowolnienie. Teraz w ogóle nie ma utrudnień, bo auto zostało z a usunięte. Kłopotów z przejazdem nie ma również na Dolnośląskim odcinku A4 w okolicach węzła Kąty Wrocławskie, to tutaj na 137 kilometrze mieliśmy kolizję dwóch samochodów osobowych bezposzkodowanych. Była ta sytuacja, a kłopoty z przejazdem były między Wrocławiem a Legnicą na jestni w stronę Legnicy. Zajęty był jeden pas. Cały czas na Natomiast kłopoty z przejazdem są wcześniej, bo w okolicach węzła Wrocław Południe. Tutaj podobne zdarzenie też zderzyły się dwa samochody osobowe, również bez poszkodowanych, ale jest zwężenie cały czas na jezdni prowadzącej w stronę Legnicy i tutaj jest zator między Wrocławiem a Legnicą w stronę Legnicy. Kierowcy jadą w dużym korku. Kłopoty z przejazdem mamy też na S8, to jest obwodnica Warszawy, węzeł Konotopa. Tutaj samochód osobowy uderzył w bariery, nie ma poszkodowanych. Węzeł Konotopa S8, S2 i A2, i tutaj z, z racji tego, że natężenie ruchu jest bardzo niewielkie, również nie widać korka. Bardzo niewielkie spowolnienie jest tylko na węźle konotopa na jezdni prowadzącej w stronę Terespola na S2.